Dzień dobry, witamy wszystkie słuchaczki i słuchacze w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Sylwester Kozroj, a jest ze mną dzisiaj Tomasz Konieczny, sufit. Dzień dobry Tomaszu. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Sylwestrze. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, po ostatnim naszym wspólnym spotkaniu z Tomaszem zastanawialiśmy się tak naprawdę, jaki wybrać kolejny temat naszego wspólnego, drobnego projekciku. Zastanawialiśmy się nad różnymi komiksami, które swoją oryginalnością, po części zainspirowały twórców różnych innych mediów do tego, żeby rozwijać te światy właśnie w sposób różny od komiksowego, na przykład w grach, czy też w serialach, tam między innymi zastanawialiśmy się, czy nie sięgnąć po serię The Walking Dead, być może nadejdzie także ten czas, że do tej serii zajrzymy, natomiast ostatecznie postanowiliśmy sięgnąć po komiks, który może nie zainspirował, znaczy żaden wypadku nie zainspirował twórców do tego, żeby powstała gra o tym komiksie, ale stał się niejako pochodną popularności gry, która do tego stopnia się rozrosła powiedzmy w obrębie mainstreamu, czy też w obrębie fanów gry, że twórcy pomyśleli o tym, żeby pójść właśnie w stronę komiksu, opowiedzieć historię, która będzie w jakiś sposób nawiązywała do gry. No i dzisiaj postanowiliśmy opowiedzieć o pierwszej historii z uniwersum cyberpunka. Uniwersum, którego ja do końca nie jestem fanem, to może złe słowo, po prostu tego uniwersum nie znam, tak? Ja dopiero zaczynam przygodę z tą grą, jak i tak naprawdę dopiero zaczynam z tą serią komiksową przygodę, bo ja o tej serii niewiele wiedziałem i właściwie ty, Tomaszu, ponownie mnie tutaj zainspirowałeś, żeby po tą serię sięgnąć. Ja dopiero zaczynam poznawać mechanizmy bohaterów, ten cały świat, który znamy, czy też ty znasz z gry, jak i właśnie zasady panujące w takiej cywilizacji, cyberpunkowej rzeczywistości. Natomiast Tomasz ponownie tutaj dzisiaj, drodzy Państwo, w roli eksperta. tak? Ja będę stał bardziej po stronie tych mniej doświadczonych osób w temacie cyberpunka. Będę oceniał właśnie komiks, świat bohaterów z perspektywy powiedzmy laika, co też po części tak sobie myślę, że jest jakimś tam pomysłem, aby ta rozmowa była ciekawsza dla nas także i dla Państwa. No i przede wszystkim będzie mi na pewno łatwiej w jakiś sposób też odpowiedzieć na pytanie właściwie dla kogo jest ten komiks, które to pytanie pewnie prędzej czy później tutaj padnie w naszej rozmowie. Natomiast zanim do tego pytania dojdziemy, zanim zagłębimy się w fabułę, choć też myślę, że będziemy bardziej skrótowo o niej rozmawiać niż ostatnio, Jestem ciekaw w ogóle Tomaszu, czy ty słyszałeś o tym komiksie wcześniej przed grą, czy, czy słyszałeś, że ten komiks gdzieś tam w Stanach się ukazał, czy dopiero po naszej premierze polskiej, tak? kiedy on został wydany przez Egmont Polska, dopiero wtedy po niego sięgnąłeś, a być może w ogóle sięgnąłeś do niego dużo, dużo później, już tak, już zanim zacząłeś już, już po swojej, że tak powiem, zabawie z grą. Dwie rzeczy. Pierwsze, gwoli wyjaśnienia, bo zaraz nas zjedzą w komentarzach. Mówimy cyberpunk, mając na myśli raczej Cyberpunk 2077. Kon konkretny produkt, grę wideo, bo jeżeli mówimy cyberpunk, to jest cały gatunek, no pierwotnie litery i później filmowy, tak, oczywiście. A on się teraz mhm. rozrósł do tego stopnia, że właściwie cyberpunk to jest pewien sztafasz popkulturowy. Mówiąc o cyberpunku 2077, komiksie, ja powiem, że słyszałem zanim gra się ukazała, dlatego że komiks, właściwie komiksy ze świata gry, wideo, że poza światem gry, wideo są jeszcze inne produkty nawiązujące do tych realiów cyberpunka, to zaraz jeszcze przejdziemy. Mm -hmm. Natomiast tak jak poprzednim razem, ci z was, którzy słuchali, może pamiętają, przed premierą gry cała machina marketingowa rusza i tak też było w tym wypadku. Komiks Traumatim jest Pierwszym komiksem, który został wydany w ramach takiej szerokiej ofensywy promocyjnej. Mm -hmm. Słyszałem o nim, e, nigdy po niego nie sięgnąłem przed premierą gry. E, uczciwie też powiem, premiera gry e, zachęciła mnie do kupna gry, natomiast wszyscy ci, którzy pamiętają w jakim stanie była ta gra na samym początku, wiedzą, że no, był to wielki falstart, dlatego też ja bynajmniej po komiksy nie sięgałem w momencie premiery. W samą grę zagrałem rok po premierze i dalej uważam, że to był błąd. Drugi raz do niej wróciłem po niemal dwóch latach iż było dużo lepiej. I wówczas też sięgnąłem po komiksy. Było to przyjemne doświadczenie, natomiast tutaj jest jakby zupełnie inne pole do rozmowy, dla kogo był ten komiks i e, czy ten komiks autentycznie się wpisał w oczekiwania odbiorcy? No, ale o tym może zaraz. Tak, dokładnie. Zaraz do tego wrócimy. Ja tak dla uporządkowania pewnych faktów, dla tych, którzy tego komiksu nie znają, tak? czy też nie znają historii jego wydawania, no to sam komiks, podobnie jak The Last of Us, American Dream, został podzielony na, czy też sama historia została podzielona na cztery zeszyty zeszyty, które ukazywały się od września do grudnia 2020 roku. Z tym, że tak jak tu już troszeczkę Tomasz wspomniał, ten komiks był częścią tej ofensywy marketingowej, która miała po prostu zachęcać coraz do kolejnych fanów zainteresowanych grą, żeby sięgali po prostu po produkty związane z cyberpunkiem. Pozwolę sobie mówić cyberpunk, ale wiadomo o jaki cyberpunk dokładnie chodzi, tak jak zaznaczył Tomasz. No i wracając do tego samego komiksu, do tych zeszytów, to one oczywiście ukazywały się, trzy pierwsze zeszyty ukazały się przed właściwą premierą gry. Właśnie miały cały czas podbudowywać to napięcie. No i oczywiście wydawnictwem które zaczęło inwestować w te uniwersum było ponownie Dark Horse Comics to o czym mówiliśmy już w poprzednim podcaście firma, która bardzo szybko sięga po różne Experimentuje i sięga po takie uniwersa, gdzie widzi, że jest szansa na rozwój danej, powiedzmy, rzeczywistości, czy danej franczyzy. Tak było właśnie z Obcym, tak, tak było z, z Predatorem, z Terminatorem, próbowano właśnie z The Last of Us. Tak samo było w tym przypadku. Oni postanowili zainwestować, no i to się jak najbardziej udało. Lepiej niż w przypadku chociażby The Last of Was, no bo tych kilka e, serii komiksowych związanych z cyberpunkiem, no mamy m, ukazało się dosyć dużo, obecnie chyba 7 czy 8, więc, więc jest tutaj e, na pewno lepiej niż w przypadku The Last of Was. E, no i tak jak wspomniałeś, ten komiks był częścią tej właśnie marketingowej m, ofensywy. On podobnie jak w przypadku The Last of Us był bardzo widocznie, że tak powiem, promowany, że to jest część świata związanego z mającą się ukazać grą. No ale tak jak już tu po części wspomniałeś, nie od komiksu się zaczęło, a tym bardziej nie od gry wideo, właśnie Cyberpunk 2077, tylko dużo, dużo wcześniej. Tak i moi drodzy, teraz jest ten moment, kiedy można was podprowadzić. To jest coś, co mi się zawsze... Podoba w przypadku pewnych produktów popkulturowych, że musimy mieć świadomość, że one nie istnieją w próżni. Tak jak w przypadku e, omawianych wcześniej e, komiksów z Uniwersum The Last of Us, tak w przypadku e, Trauma Team, Cyberpunk 2077, trzeba powiedzieć, że wszystko zaczęło się dużo wcześniej i to co my dzisiaj znamy jako uniwersum Cyberpunk 2077 swój początek miało dużo, dużo wcześniej, bo w 1988 mm -hmm. roku Mike Pondsmith napisał pierwszy podręcznik do gry RPG, papierowej RPG. Ja myślę, że na chwilę obecną gry papierowe RPG czy też y, TTRPG, jak chcą jak ludzie słuchający y, anglojęzycznego YouTube'a w tym zakresie. Myślę, że to już jest na tyle poważna część popkultury, że nie trzeba tego bliżej podprowadzać. Niemniej, Mike Pontmis pisze pierwszy podręcznik, który tytułuje Cyberpunk i teraz uwaga, 2013, ku zaskoczeniu, również mojemu, kiedy robiłem sobie research na ten temat. Dwa lata później wydaje pierwszy uzupełniony podręcznik, który już ma tą e, najbardziej chyba znaną nazwę, Cyberpunk 2020 i można powiedzieć, od tego się zaczęło, pewien taki fenomen, w zakresie popkultury, bo Pontmis bardzo ładnie uporządkował pewne rzeczy, które wcześniej były obecne w literaturze, w ekranizacjach różnych opowiadań. Natomiast on to wszystko skomasował i stworzył dosyć sympatyczny, a czy na pewno nie przyjemny dla przeciętnego człowieka świat, rządzony przez chciwe wielkie megakorporacje, Świat niebezpieczny, który w znacznej mierze zafascynował wielu odbiorców. I tutaj też trzeba wyraźnie powiedzieć, podręcznik do papierowego rpg Cyberpunk 2020, on trafił również na polski rynek. Pytanie, Sylwestrze, miałeś kontakt? Niestety, niestety nie złożyło się, ale tak jak powiedziałem, ja dopiero wchodzę w ten świat, natomiast wiem a, i nawet udało mi się przeglądać przewodnik po grze Cyberpunk 2077, ona chyba tam się nazywała. Ach, I właśnie, bo tutaj, tutaj mówisz o różnych rzeczach, dlatego mhm. właśnie ja dalej jeszcze siedzę w tym, yy, powiedziałbym, Archiwum, który nas ma tutaj podprowadzić, bo podręcznik do Cyberpunk'a 2020, on został wydany w połowie lat 90. w Polsce. Dlatego też wiele ludzi, no z pewnego pokolenia powiedzmy, ludzi, no. Przynajmniej 30, plus. E, miało pewną z nim ograniczoną styczność. E, ja miałem bardzo mało ja ograniczoną. Pamiętam jak, <śmiech> ja pamiętam, jak do naszej grupy, w której wówczas graliśmy werpeszki, przyszedł kolega i powiedział, że zdobył podręcznik do cyberpunka, i e, tak jak wówczas. E, to była kserówka kserówki, praktycznie nieczytelna, dlatego nie zdecydowaliśmy się w to grać, bo udało nam się kupić pełne wydanie podręcznika do Shadowruna. To jest taki cyberpunk z elementami magii, dlatego w pewien sposób ominęło mnie popkulturowo doświadczenie cyberpunka 2020 w tamtym okresie. Wróciłem do tego dopiero po latach. Natomiast... To ja tu wtrącę. Wtrącę tylko tak na momencik. Wracając do tego, że graliście i zainteresowaliście się tym tematem cyberpunka, to nie byłbym sobą, gdybym mnie zapytał, czy w jakiś sposób, no bo cyberpunk, ta rzeczywistość, no w jakiś sposób musiała do was przemówić. tak? To nie jest tak, że wzięliście grę, stwierdziliście, a spróbujemy tutaj, tylko coś skłoniło was, żeby po tą grę sięgnąć. No i pytanie, czy mm, chociażby świat, czy rzeczywistość, ta przyszłość chociażby zaprezentowana w filmie Blade Runner, czy w jakiś sposób może książki Dicka, czy, czy innych autorów science fiction, które właśnie nawiązywały do tej rzeczywistości, czy to w ogóle miało wpływ na wasze decyzje, czy powiedzmy, mm, ok, widzieliście Blade Runera, czy tam wowce androidów i wówczas stwierdziliście, no wygląda to na podobną rzeczywistość, to sprawdzimy jak się będzie w to grało. Czy to było zupełnie, że tak powiem hardkorowa taka decyzja, że oto jest jakaś gra, oczywiście słyszeliśmy o niej, tak jak mówisz o tej grze z końca lat 80-tych, no ale umówmy się, tak, no to no, nie graliście tak? wtedy w tą, w tą grę, tylko może gdzieś tam właśnie słyszeliście powiedzmy legendy o niej, więc co właściwie skłoniło was do tego, żeby po tą grę sięgnąć, no bo mm, dla mnie RPG kojarzy się Bardziej z fantazy. Krasnoludy i tak dalej, i tak dalej, to bardziej mi się kojarzy właśnie z takimi nastoletnimi grami, natomiast co was skłoniło do cyberpunka? Co właściwie dwa wątki. Po pierwsze, tu już od razu sprostuję, to raczej nie Blade Runner pobudzał wyobraźnię w, w tym tworzeniu sobie pewnego wyobrażenia świata cyberpunkowego, co raczej Johnny Mnemonic. Okej, okay, zgadzam się. I on, on, też, on też jakby tak bardziej mocno wchodził w wyobraźnię. Blade Runner to jest jakby absolutnie fundament, to, to jest jakby poza wszelką dyskusją, ale Johnem Mnemonic w pewien sposób ustalił trochę taką stylistykę. Przynajmniej dla nas tutaj w Polsce poprawcie mnie proszę, jeżeli się mylę. Natomiast co nas skłoniło, żeby się zainteresować cyberpunkiem? No, tak jak mówiłem, ostatecznie nie sięgnęliśmy po cyberpunka, bo to była kserówka kserówki. Kto w owym czasie grał, wie o czym mówię. Natomiast to, to raczej było tak, że na y, bezrybiu braliśmy po prostu wszystko, co się dało. Znaczy graliśmy w każdy podręcznik, który nam wpadł w ręce. Okay. Jak y, większość ludzi w tamtym okresie y, graliśmy przede wszystkim w Warhammera, y, Natomiast później pojawiały się kolejne tytuły ale ten cyberpunk gdzieś tam wisiał. Każdy znał kogoś, kto grywa w tego cyberpunka. Było to trochę takie, jak w późniejszym czasie wampir, powiedziałbym, modne w pewnych kręgach. <śmiech> Ładnie powiedziane w pewnych kręgach, nie w moich. Od razu tutaj wyjaśnię, bo mnie jakoś specjalnie nigdy do gry, do gier RPG nie ciągnęło. Pamiętam, że kilka razy namawiałeśmy, żeby po nie sięgnąć. czy nawet mieliśmy w planach grać w te RPG, ale jakoś tak Nigdy, nigdy w to nie nie grałem, tak? Jakoś... W ogóle ja w stronie odgier, ale dobra, to może będzie... Dojdziemy do tego jeszcze. Wszystko przed nami. Zobaczymy. zobaczymy. Natomiast tak wracając troszeczkę już w stronę, czy przechodząc w stronę komiksu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo tak rozpędziliśmy się na temat tej genezy, finał w ogóle tej, tego marketingu był taki, że tak jak tutaj Tomasz wspomniał, od jakiegoś czasu w ogóle nawet nie wiedziałem, że w ogóle... Mówienie o tej grze, o Cyberpunku 2077 rozpoczęło się tak wcześnie, bo ja przyznam się, że mm, o powstaniu tej gry dowiedziałem się tak naprawdę gdzieś tam chyba przed pandemią, tak, że ona ma zacząć powstawać, tam wiem, że odbywały się jakieś konwenty, czy tam pokazy tej gry, tak, czy jakieś próbki tej gry, opowiadano o czym ona będzie, w ogóle dowiedziałem się, że w międzyczasie zanim w ogóle ta gra wyszła, to pojawiły się chociażby figurki Funko Pop, które już zachęcały do zainteresowania się tematem, natomiast gdzieś jak przygotowywałem się do tego, tego podcastu, okazało się, że mowa o tej grze to jest chyba 2013 czy 2014 rok, więc nie wiem, wiadomo, to chyba nie wyszło wtedy od tego polskiego naszego wydawcy, tylko chyba ogólnie się mówiło, że taka gra ma powstać. Nie, to był ten moment, kiedy cały świat był nachajpowany Wiedźminem Trójką, zresztą fenomenalny sukces gry. I kiedy poszła informacja, że Reggie, czyli studio odpowiedzialne za Wiedźmina, robi cyberpunka, no to wtedy świat oszalał. Ja wiem, że to jest taka wiedza sprzed kilku lat, bardzo niszowa, ale mm, oni też wtedy mieli dosyć taki ciekawy sposób prowadzenia tej komunikacji z fanami. Pamiętam, jak pojawił się mm -hmm. tweet, który brzmiał BIP, i świat oszalał, tak? To, to, to, to, to było naprawdę jedno z najbardziej oczekiwanych produkcji w świecie gier wideo. Zresztą redzi zapowiadali nam niesamowitą wolność tak, wyboru. wyboru tak, w, w tym świecie, jak również sama mechanika gry, bieganie po ścianach. No Niestety, jak to ładnie mówią, na samym początku wszystko się dupło. To znaczy gra okazywała się wielkim rozczarowaniem, jeżeli chodzi o tą stronę czysto techniczną, ale to tak jeszcze... Ja myślę, że już internet powiedział na ten temat wszystko, nie będziemy do tego wracać. Nie będziemy, tylko ja tak jeszcze zaznaczę, że chyba jeżeli chodzi o te wybory, tak? że mamy faktycznie nieograniczony świat i możemy sobie pisać własne właściwie scenariusze, to chyba finalnie oni nie dowieźli tego tematu. Tam Nawet jak poprawili technikę czy tam systemy, parametry gry, to ostatecznie ta fabuła jest jednak ograniczona. Tak? Ona chyba niewiele e, się zmienia. To jest tylko taki potencjalny wybór. Jeżeli Wiem, że wybierasz jakieś postacie, chyba jedną z czterech, ale mniej więcej finał jest taki sam za każdym razem. O nie, nie, bynajmniej. To jest tak, e, jesteś w mylnym błędzie, cytując prezydenta Wałęsę. <śmiech> e, natomiast e, nie będę cię prostował w tym, w tym zakresie. Powiem tak, bo graj w grę. Wówczas pogadamy. na to. Natomiast niewątpliwie ilość rozwiązań fabularnych, czy w ogóle scenariusz, który został przygotowany dla tej gry, to jest tysiące stron maszynopisu. Fabularnie jest to naprawdę bardzo wysokiej jakości produkcja. Okay. Z licznymi rozwiązaniami fabularnymi, możliwymi finałami gry, od tych najmniej satysfakcjonujących, po tych naprawdę bardzo, bardzo przyjemnych będących konsekwencją wielokrotnych różnych decyzji podejmowanych po drodze. Więc pod tym względem radzi naprawdę dowieźli. To po prostu technicznie nie dali rady na sam początku. Przekonam się, zagram. Wrócimy do rozmowy przy okazji powiedzmy omawiania czy też wspominania kolejnych tytułów od cyberpunka, komiksowych tytułów od cyberpunka. A z kolei jak już wspomniałeś o scenarzyście, to może właśnie od Scenarzysty, tutaj także wyjdziemy dalej. Mianowicie scenarzystą tej opowieści Trauma Team jest Kulen Bun, jeżeli dobrze. Czy Ban, jeżeli dobrze wymawiam, w Polsce powinien być to artysta kojarzony przynajmniej ja go w miarę kojarzę między innymi Mucha Comics wydawała taką serię Hrabstwo Harrow Team of Comics wydawał taką serię Szósty Revolver. także pojawiał się ten pan w historiach superhero wydawanych no wiadomo przez, głównie przez Egmont no i ja tego artystę kojarzę głównie hmm, tak bardziej horrorowo, troszeczkę jedynie, jeżeli chodzi o superhero, no to tak jak w pierwszym momencie zobaczyłem jego nazwisko na no, okładce cyberpunka Traumatim, no tak nie do końca mi ono zagrało, no bo tak jak powiedziałem, groza wydawała mi się, że to jest ten element, ten świat powiedzmy komiksowy, konwencja komiksowa, w której pan Kulen najlepiej się czuje, a tu jednak mamy cyberpunka, powiedziałbym zwrot o... 360 stopni, no ale tak jak poczytałem sobie wywiady z tym panem, zanim jeszcze gra ruszyła, czy miała swoją oficjalną premierę, no to on tam dosyć płynnie opowiadał o tym, jak to właśnie zainteresował się cyberpunkiem poprzez te wcześniejsze cyberpunk RPG, poprzez powieści Dicka, Williama Gibsona, więc na pewno po części, tak sobie czytając ten wywiad, myślałem, że to są takie kuriozalne odpowiedzi, no ale tam w miarę, powiedzmy, takie marketingowe, które miały podbudować ten komiks i trochę zachęcić czytelników, żeby po niego sięgnęli, to na, no, na pewno zachęcić czytelników, aby go kupili. Natomiast tam kilka razy bardzo wyraźnie w tych wywiadach podkreślał scenarzysta, jak to on lubi pisać te historie mroczne, brutalne, właśnie idące w taką grozę. I tak sobie czytając te jego wypowiedzi pomyślałem, że może jednak to był właśnie ten scenarzysta, który odnalazł się bardzo dobrze w cyberpunku, no bo to jak zacząłem sobie czytać ten komiks, no to pierwsze, co mi się rzuciło tak naprawdę w oczy, że jest to rzeczywistość bardzo taka właśnie brutalna, nieprzyjemna, i ona od samego początku, właściwie od pierwszych stron tego, od pierwszych kadrów tego, tego komiksu, po ostatnie kadry, po ostatni kadr nawet, no wyraźnie idzie właśnie w stronę takiego e, no takiej brutalności i surowości. No i tutaj pytanie, czy rzeczywiście komiks, bo o to też w tym wywiadzie był pytany pan scenarzysta, czy ten komiks... E, jest taki, jaka miała być gra. Pamiętajmy, że ten komiks ukazał się przed oficjalną premierą gry. Czy ty, czytając ten komiks, rzeczywiście czułeś, że prezentuje on świat widziany w grze? Ja, ja myślę, że tutaj trudno by było, gdyby było inaczej. Dlatego, że pamiętajmy, to jest, to jest produkt. Mhm. To Ten komiks nie jest samodzielnym dziełem kultury, który powstał z potrzeby ducha, scenarzysty i rysownika. To jest produkt, który powstał na zamówienie. Zresztą przed premierą gry wydano bodaj cztery równolegle inne tytuły, również osadzone w świecie gry. Mhm. Jest tam wiele elementów, nad którym niewątpliwie dział marketingu siedział i e, uzupełniał, e, dlatego pojawiają się lokacje, które znamy z, z gry, e, grupy gangsterów mają, mają te swoje odpowiednie nazwy, e, pojawiają się takie bardzo charakterystyczne elementy, wyposażenia, które, które później znamy gry, więc jakby tutaj jest bardzo duża zgodność. Mhm. E, widać ktoś nad tym trzymał pieczę. Pytanie jest takie, czy nie znając świata gry, można wejść w ten komiks i tutaj... Y Myślę, że ten komiks, jakby on jest w stanie się obronić zupełnie niezależnie od, od gry, to znaczy, niewiedza na temat świata cyberpunk 2077 absolutnie w niczym nie przeszkadza. Jest to, jest to komiks, który nie wymaga, zresztą on też nie nawiązuje do niczego. Nie pojawiają się bohaterowie, których znamy, tak, tak, tak, nie tak, pojawiają dokładnie. się żadne specjalne zwroty narracyjne. Jedyne co jest tutaj takie najbardziej ikoniczne, no to jest właśnie ten zespół no, powiedziałbym, uzbrojonych paramedyków. Taka lat latająca karetka dla e, najbogatszych. E, zresztą e, specjalnie to sobie sprawdziłem na potrzeby nas naszej rozmowy. E, w momencie, kiedy e, komiks się pojawiał, e, po internecie latał e, fragment, e, to nie był trailer, to był fragment e, wideo ze świata gry, z nasilniku gry, mhm. gdzie... E, bohater sterowany przez gracza ma kontakt z oddziałem Trauma, które przylatuje po swojego klienta. Jest to zresztą jedna z pierwszych fabularnych misji, którą wykonujemy w grze, więc myślę, że to też się fajnie tutaj zagrało, że wykorzystali później, mhm. czy raczej, komiks powstał w oparciu o coś, co gracz musi na pewno poznać. Tego elementu nie można przeskoczyć, a z drugiej strony osoby, które przeczytały komiks, będą wiedziały, że to jest z tej konkretnej gry tego jakby nie da się nie powiązać ze sobą. Pod tym względem brawa dla działu marketingu. Zdecydowanie i tutaj wypowiadam się jako właśnie wspomniany wcześniej laik. Ja sięgając, wchodząc w ten pierwszy zeszyt, nie czułem zupełnie potrzeby poznania gry. No bo to nie jest tak, jak powiedzmy... Znaczy w The Last of Us również nie czułem, ale tam jednak mimo wszystko musiałem jakąś... No wydaje mi się, że trzeba znać jakąś podbudowę, co się zadziało, żeby jakby poznać tą całą rzeczywistość, która otacza nasze bohaterki. Natomiast sięgając po ten konkretny pierwszy zeszyt, w ogóle nie potrzebowałem wiedzieć tak naprawdę, w którym miej czy to się rozgrywa w grze, znaczy w tej głównej osi gry, czy to gdzieś po boku jest i tak dalej. Oczywiście w wywiadzie pan pan wspominał o tym, że tak naprawdę ta historia nie jest powiązana zupełnie z żadnym wątkiem z gry. No to to już dało mi tutaj do myślenia. Natomiast rzeczywiście można w tym komiksie bardzo łatwo się odnaleźć i wydaje mi się, że po części wynika to z faktu, że ten komiks opiera się na takich dosyć powiedziałbym Um już gdzieś tam popkulturowo zakorzenionych motywach, które widzieliśmy właśnie w różnych filmach, widzieliśmy w serialach, czy też w, książ w książkach czytaliśmy, tak? No bo co my tak właściwie tutaj otrzymujemy? Znaczy nie będziemy tutaj myślę Tomaszu iść w stronę jakoś bardzo szczegółowo fabuły. Myślę, że wystarczy jakiś krótki zarys i po prostu zachęcenie czytelników, żeby sami po ten komiks sięgnęli. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o to, co dostajemy, no to przede wszystkim dostajemy, tak jak wspomniałeś, już na sam start, że tak powiem, dostajemy akcję w której uczestniczą wspomniane przez ciebie oddziały medyczne, powiedzmy ratowników medycznych, które wyruszają ratować pacjenta, czy też po prostu jesteśmy w środku powiedzmy tej akcji. No i to, co może nas... Ja, przepraszam, przepraszam, Sylwestrze, tutaj od razu muszę ci przerwać. Jesteśmy w uniwersum cyberpunkowym. Absolutnie nie mówi się o pacjentach. Tak. Oni nie... To jest klient. Okej, okay, zgadzam się. Kilka razy jeżeli była mowa właśnie ten trauma team, czy szefowie traumy, trauma team, wyruszając po kogoś tam, wyruszali właśnie po klienta, tak, czyli e, nie pacjenta, tak, żeby tutaj, masz rację, nie mylimy tych dwóch pojęć. Pacjent chyba w ogóle nie pada w tym, w tym komiksie, takie słowo, chociaż kilka... Nie, absolutnie. Świat cyberpunkowy jest do cna przeżarty przez tą kapitalistyczną, powiedziałbym nawet Turbokapitalistyczną perspektywę. Dokładnie. Jeżeli ciebie na coś nie stać, nikogo to nie obchodzi, że tego nie dostaniesz. Dokładnie Więc, tak. To nie są pacjenci, to są klienci, którzy mają różne poziomy wykupionej usługi, powiedziałbym tego pakietu medycznego. My tutaj mamy do czynienia z platynowymi klientami, zresztą będziemy jeszcze do tego wracać, którzy mogą liczyć na to, że w razie trudnej sytuacji przyleci po nich uzbrojona karetka z zespołem szybkiego reagowania, to znaczy szybkiego reagowania i paramedyków, i uzbrojonych ochroniarzy, którzy odbiorą klienta, zawiozą go do kliniki w tak zwanym międzyczasie, podtrzymując jego funkcje życiowe. Dokładnie tak. Żeby wam to jeszcze bardziej zobrazować, no to tutaj w jednej ze scen pada takie stwierdzenie właśnie z ust tych oddziałów powiedzmy medyczno-ratunkowych, że jeżeli ktokolwiek wejdzie nam w drogę, to po prostu go wykończcie, tak? Więc tam nie ma jakiegoś zmiłuj się, tam zasady, oni skupiają się tylko i wyłącznie na swoim kliencie i robią właściwie dla niego wszystko w ramach tych obowiązujących pomiędzy Trauma Team International umów właśnie z danym klientem. Troszeczkę mi się to skojarzyło, jak tak sobie czasami myślę, czy też dyskutuję z różnymi ludźmi na temat służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych, kiedy właśnie nie mamy tam takich, powiedzmy, tej publicznej służby zdrowia, tylko mamy ubezpieczycieli, którzy robią praktycznie wszystko tylko za pieniądze, ratują tych, którzy zapewnią sobie odpowiedni pakiet i im właściwie najsprawniej pomagają. Ja wiem, że to jest może za duża parabola, ale gdzieś, tak sobie pomyślałem, czy, czy w pewnym momencie nie dojdziemy właśnie do takiego kuriozum, jakie mamy w tym konkretnym komiksie. No ale wracając do samego jakby komiksu, tak? czyli pierwszy zeszyt ukazał się we wrześniu 2020 roku. No i tak jak wspomniałeś, jesteśmy w jakimś mieście, jesteśmy mieście w cyberpunkach, chociaż tam scenarzysta wspominał, że to nie jest nawet Night City, chyba tak się nazywa to miasto z gry, tylko jakieś inne, powiedzmy podobne, podobna metropolia do tego miasta, no i naszym... A nie, nie, nie, tutaj ci przeszkodzę, bynajmniej to jest Night City, tu pojawiają się dzielnice, które znamy z gry, jest to bardzo umiejscowione w świecie gry, to nie jest jakieś bliżej nieokreślona metropolia, okay, nie. Dobra. Cyberpunk ma to do siebie, że on się zawsze rozgrywa w Night City. Okej, okay. być może w tym wywiadzie jeszcze może nie było doprocesowana ta nazwa, dlatego o niej nie wspomniał, albo też nie mógł zdradzić jej. Może, może, może to delikatnie mnie zmyliło i ja, czytając ten komiks, zwróciłem na to uwagę. Wydaje mi się, że ta nazwa nie pada w komiksie, no ale skoro mówisz, że jakieś pewne później wątki czy też pewne jakieś znaki sugerują nam, że jest to miasto z gry, to no jakby nie będę dyskutował tak, no jesteś, tak jak powiedziałem, ekspertem, jeżeli chodzi o tą grę w czasie naszej dzisiejszej rozmowy. No tak czy inaczej, historię śledzimy z punktu widzenia Nadi. Jest to ratowniczka, medyk właśnie pracujący w Trauma Team International, który może inaczej, całą tą historię Nadii poznajemy jakby w dwóch liniach czasowych. Jedna, pierwsza linia czasowa pokazuje nam, jak Nadia rozmawia ze swoimi przełożonymi, spowiadając się z pewnej misji, znaczy nawet bardzo konkretnej misji, była to misja, kiedy po prostu uratowali oni klienta, ale wszyscy właściwie zginęli oprócz niej, znaczy no, wszyscy zginęli oprócz niej, ona jedyna przeżyła. No i oczywiście poznajemy również historię współczesną, dziejącą się w teraźniejszości. Oto Nadia już po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń wyrusza na swoją kolejną misję. No i pech chce, że pacjent... Proszę klientem, do którego trauma team zostaje wysłana, jest właśnie zabójca, który wcześniej wykończył jej grupę. No i tutaj tak jak powiedziałem, pomimo tego wcześniejszego szoku, Nadia została przywrócona do służby. No i powiem Ci, że nas sam ten pierwszy zeszyt, te powiedzmy właśnie dwie linie czasowe i przejście nie tylko tak od razu do takiego konkretów, tylko zarysowanie takie ogólne, bardzo mi się podobało, bo z reguły, ja, znaczy może inaczej. Ja ten komiks troszeczkę tak na początku odczytywałem jako typowy akcyjniak, tak, że mamy oto historię, widzimy jakiś quest, będziemy śledzić bohaterów tylko i wyłącznie wykonujących pewne zadanie, a tu jednak nie, no bo oprócz tego głównego zadania mamy ten wątek powiedzmy bardziej dramatyczny, bardziej traumatyczny, no i przede wszystkim mamy za każdym razem, na każdym kroku podkreślanie to, o czym już wspomniałeś, jak brutalna jest ta rzeczywistość, jak jest to świat bardzo cyniczny, że pieniądz rządzi właściwie w tym świecie, jak nie masz kasy, to właściwie nie jesteś jesteś nikim. No i mamy też dobrze zarysowaną tą postać główną, Nadję, która też, jak się szybko okazuje, ma pewne wątpliwości, no bo to ona nie jest takim żołnierzem, czy też ratownikiem, który wykonuje na ślepo rozkazy, znaczy ona wszystkich wymawia, że powiedzmy taka jest, no ale co drugi kadr widzimy w jej oczach także i w zachowaniu wahanie względem nałożonych na nią zadań i to też jest bardzo dobrze poprowadzone i generalnie ten właśnie takie wprowadzenie, że oto będę śledził historię, która nie jest do końca historią takiego typowego akcyjniaka to było coś, co przekonało mnie, że już po tym pierwszym zeszycie, że ta historia będzie mi się podobała. No wprowadzenie jest, powiem, takie czysto hitchcockowskie. Tak. Pierw mamy mhm gigantyczne trzęsienie ziemi, to znaczy jest, jest moment, kiedy zespół NADI, pierwszy zespół, który poznajemy, jest zdziesiątkowany, a później przechodzimy powoli właśnie w, kolejne, w kolejną fabułę. Czy Nadia jest dobrze zarysowaną postacią? Ja się, że na przestrzeni tych niewielkiej ilości kartek, którymi operuje zeszyt wydawany w Stanach Zjednoczonych, też nie możemy za dużo wymagać. To, to nie jest... Ten format, żeby tutaj przedstawiać głęboki rys charakterologiczny, nie temu służy ta opowieść. Zgadzam się, chociaż też nie do końca, bo czytając całą masę historii powiedzmy takich typowo sensakcyjnych, tutaj jednak no masz rację, nie zawsze było miejsce na to, żeby pokazywać bohatera z różnych, powiedzmy, perspektyw. Tak? No autorzy nie za każdym razem chcieli w ogóle to robić, tak? No jeżeli skupiasz się na jakiejś, ma być to typowy e, sensacyjniak, no to tutaj raczej nie budujesz całej otoczki dookoła tego głównego bohatera, raczej skupiasz się na tym, co on potrafi, e, do czego dąży i tak dalej, szybko, szybko i do finału, tak? Natomiast e, w tym komiksie, no to nie jest tak, żeby też, żeby mieli jasność. Też to mówię dla tych słuchaczy, którzy nie czytali tego komiksu, a być może po niego sięgnął, To nie jest komiks, który tylko i wyłącznie skupia się, przynajmniej w mojej ocenie, na pokazaniu tego, jak na pokazaniu kolejnej akcji wykonywanej przez Trauma Team. No bo z jednej strony, owszem, śledzimy tą akcję właśnie ratowania klienta i ona jest naprawdę pokazana w taki typowy, sensacyjny sposób. Jest dużo biegania po schodach, po tym budynku, gdzie ten klient się znajduje. Jest dużo strzelaniny, różne rodzaje broni, pancerze itd. Etc. Natomiast z drugiej strony cały czas i to naprawdę, mam wrażenie, że momentami więcej tego otrzymujemy niż takiej typowej sensacji, jest pokazywanie właśnie tego bohatera, który przez całą tą historię zastanawia się, czy on właściwie dobrze postępuje. I to nie jest tak, że nasza Nadia zaczyna się zastanawiać nad wartościami, które obowiązują w tym świecie tylko pod wpływem jej ostatniej misji, kiedy wszyscy zginęli, ale także dowiadujemy się, że ona już tę rozkminę miała dużo wcześniej. Więc wydaje mi się, że to też to nie jest tak, że, że nie ma miejsca tutaj na, na prezentację tego bohatera, czy on w jakiś sposób powiedzmy za mało został zaprezentowany. Właśnie powiedziałbym, że dostajemy go bardzo dużo i dla mnie to był niesamowity atut tego, tego zeszytu, tego, tego komiksu w ogóle, no bo tak jak mówię, no się, się typowego akcyjniaka, a dostałem coś więcej. Więc czytając ten komiks tylko pod kątem właśnie takiej sensacji go oceniasz? Nie chcę być malkontentem. Powiem <grym grym> tak, nie do końca mogę się z tobą zgodzić. Mhm. Tak, Jest tam faktycznie bardzo dużo tych elementów powiedziałbym psychologizujących mhm. nam główną bohaterkę, ale to jest bardzo konkretny zabieg, dlatego że Cały scenariusz opiera się tak naprawdę na, teraz to bardzo dziwnie zabrzmi, ale członkini Trauma Team ma traumę tak. i na tym opiera się cała fabuła tego komiksu. To znaczy ona została za wcześnie dopuszczona do pracy i stąd biorą się wszystkie późniejsze problemy. I cała ta otoczka, powiedziałbym, psychologizująca ma służyć temu, żeby pokazać, dlaczego Nadia w pewnych momentach zachowuje się w sposób, powiedziałbym, nieautomatyczny. Mhm. Czy my coś więcej wiemy o Nadii? Nie wiemy nic. Nie wiemy, jak wygląda jej życie, nie wiemy, jakie są jej motywy. Poza tym, że faktycznie jest, jest to coś takiego, że ona chciała pomagać ludziom, a później praca w wielkiej korporacji, w wielkiej, chciwej korporacji obdarowała ją z tych złudzeń. Mhm. Jest tam jeden taki, myślę, że ciekawy moment, kiedy podczas misji Nadia daje antybiotyki jednej z napotkanych postaci, żeby pomóc jej dziecku. Jest to taki fajny, miły element, który gdzieś się tam pojawia na marginesie, który w jakiś sposób nam podbudowuje tą postać. Dalej nie, nie uważam, że to jest skomplikowana historia, powiedziałbym wręcz. Jest to bardzo prosta historia o ucieczce z budynku. <gry> Zgodzę się z tym, że jest to historia nieskomplikowana, natomiast dalej będę stał o koniem, że ona oferuje coś więcej niż tylko taką prostą akcję, ale tak jak powiedziałeś, ta cała fabuła, ta, te wahania na Adi, tak, odnośnie tego, czy dobrze postępuje, czy niedobrze postępuje, no ona ma jakieś konkretne cel. To nie jest po prostu historia osoby, która przeżyła traumę, tylko ma nam pokazać właśnie do czego, jak w ogóle funkcjonują ludzie w świecie, w którym ona funkcjonuje. Tak? Bo wspomniałeś o tym, że ona wychodzi na kolejną misję, że ma pracę i tak dalej, żeby, żeby funkcjonować w tej, w tej rzeczywistości, którą zna. No i faktycznie to jest za każdym razem podkreślane. Tam kilkakrotnie w czasie jakiejś tam akcji ten klient, właśnie którego ona ratuje czy ratuje jej nowy zespół on kilka razy podkreśla że tak naprawdę bez tej pracy bez tego co aktualnie ma ona byłaby niczym tym światem rządzi Pieniądz, jeżeli masz pracę, to jesteś kimś. Jeszcze musi być to dobrze płatna praca, bo to o czym wspominałeś, tam właściwie w cyberpunku wszystko kosztuje. I Gra za każdym razem też to, tak jak wspominałeś, podkreśla, tak. Tutaj bez pieniędzy to właściwie nie masz, nie możesz funkcjonować, stajesz jakimś tam bezdomnym, co też kilkakrotnie zostało w tym komiksie pokazane, więc wydaje mi się, że te wahania Nadi i to jest jak ona jest ona prowadzona, no to Cały czas ma nam to obrazować jakiś taki szerszy kontekst, który ja kupuję jak najbardziej. Dla mnie ta historia właśnie była z tego powodu bardzo bardzo ciekawa. Nie był to bynajmniej jakiś tani, sensacyjny akcyjniak, tylko, tylko właśnie coś więcej. A jak wizualnie Ci się podobał? Bo on też jest... Rysunki i kolory są tutaj dosyć specyficzne powiedziałbym. E, za kolory odpowiada tutaj pan Jason e, Wordkie, jeżeli dobrze, dobrze wymawiam to. Natomiast za rysunki odpowiada tutaj Miguel e, Valderama, którego polscy czytelnicy mogą kojarzyć w takiej serii Giants wydawany przez Nonstop Comics. Ja przyznam, że ani jednego drugiego e, nie kojarzę, ale ja generalnie nie miałem problemu z tymi rysunkami i wydawało mi się, że jak i kolorami zarazem, ale wydawało mi się, że one dosyć dobrze współgrają z grołek, o ile zdążyłem się zorientować, ponieważ one są takie właśnie jaskrawe kolory, rozmazane wszędzie, te neony, więc ta rzeczywistość przyszłości, powiedzmy, zdominowanej z, przez różnego rodzaju korporacje i tak dalej, no bardzo mi przypominała chociażby scenerię z filmu Light Runner, więc pytanie, jak ty oceniasz pod tym kątem ten komiks? Jeżeli chodzi o rysunki, to nie jest najwyższa półka, natomiast jest to dobra, średnia. Mhm średnia półka bez bólu brnie się w kolejny kadr. Jeżeli chodzi o kolorystykę, powiem tak, czasami mam wrażenie, że może był za duży pośpiech w robieniu kolejnych plansz, w kładzeniu koloru. Mam wrażenie, że to nie są prace dopieszczone. Widać też również, że jest taki bardzo charakterystyczny styl neonów, którym ma się cechować ten świat cyberpunkowy, to znaczy tutaj widać te bardzo ostre, czasami pastelowe, czasami przejścia. Ewidentnie widać zamiłowanie kolorysty do koloru czerwonego. Wszystkie sceny walki, kałuże krwi tryskającej dookoła. Widać, że niewątpliwie sprawiało mu to całkiem sporo frajdy, bo inaczej nie potrafi tego określić. Ogólnie nie ogląda się tego, nie ogląda się to źle. Nie jest to natomiast absolutnie najwyższa mhm. półka, tak? Powiedziałbym, dobry średniaczek, który ma swoje plusy, minusy, tak? W zależności od indywidualnych preferencji jest to ok. Zgadzam się. Znaczy... Żeby nie zabrzmiało, bo tak sobie teraz myślę tym, co wcześniej powiedziałem. Ja nie oceniam tego komiksu na zasadzie takiej, że jest jakiś on wybitny i w ogóle jest to komiks, który oceniałbym w samych superlatywach, no bo ma on faktycznie prostą fabułę, nieskomplikowaną, która właściwie prowadzi nas w wiadomym, tak mi się wydaje przynajmniej, e, kierunku. Wiemy, przynajmniej można było się domyślać, jak to wszystko się e, finalnie z, zakończy. Ale ja także z tym komiksem mam pewne m, problemy. Które wydaje mi się, i tutaj mówię to może ty tego nie odczuwasz, ale ja jako, że tak powiem, osoba, która nie grała w grę, miałem z tym problem. Mianowicie, o ile początek, tak jak powiedziałem, ja kupuję jak najbardziej i wsiągłem w tą historię, natomiast mi troszeczkę zabrakło takiego jakby tła komiksowego. Bo ty wspominałeś, że jest to właściwie historia o tym, jak nasi bohaterowie uciekają z konkretnego budynku. Zgadzam się i przez to, że śledzimy tą historię właśnie tylko z punktu widzenia tych bohaterów, z tej jednej lokacji, no to mi troszeczkę brakowało tego tła rozszerzenia tej rzeczywistości. Przykład. W tym, w tym komiksie w ogóle nie pada nawiązanie do jakiegokolwiek rządu, tak? czy też podobnych organizacji. Rozumiem, że to nie jest turbo koniecznie do, do tego, żeby jakby klucz tej historii zostało przekazane, natomiast jednak tego brakowało mi troszeczkę. tak? Brakowało mi jakiegoś takiego szczegółowego wyjaśnienia, jak właściwie działa Trauma Team International, bo chciałbym dowiedzieć, jak oni funkcjonują, czy to jest organizacja w ogóle prywatna, czy ona właśnie jest powiązana za nas jakąś państwowością, czy w ogóle jest to świat, gdzie tylko rządzą grupy przestępcze i chciwe korporacje właściwie nikt nad nimi władzy nie ma. No, no i właśnie... Tego takiego szerszego kontekstu troszeczkę, troszeczkę mi zabrakło, bo na przykład w The Last of Us, no to jednak gdzieś to jest bardziej rozbudowane. Tam nie skupiamy się tylko na bohaterkach, ale na tym świecie jakby ogólnym widzimy konflikt pomiędzy różnymi grupami. Tutaj faktycznie też ten konflikt widzimy, tak, no bo klient, który jest ratowany przez Trauma Team, on jest ratowany, ponieważ na jego życie nastaje inna grupa przestępcza, więc on po prostu wezwał pomocy, ponieważ no, potrzebował tej pomocy za nią płaci, jest tym platynowym jak to jak na początku zaznaczyłeś więc on domaga się wykonania usługi za którą cyklicznie płaci tak? no więc ten jakby krótki element faktycznie jest tutaj wyjaśniony natomiast całej tej otoczki, całego tego tłanu faktycznie tutaj zabrakło no ale pytanie, czy na przykład dla Ciebie jako osoby, która grała w grę jest to też problemem. Czy ty powiedzmy po prostu nie potrzebowałeś takich detali, żeby dobrze się bawić? Ja myślę, że osoby, które znają uniwersum gry, nie mają problemu, żeby się tutaj odnaleźć. Padają. Dobrze, ale to komiks wyszedł przed tym, jak gra powstała. Tak, tak. Yy, yy, tak, Nie jestem w stanie stwierdzić, jak osoby, które nie grały, od, od, odbie, odebrały komiks na tamtym etapie. Myślę, że tutaj jakby chy, zainteresowanie poszło w ogóle w to, że jest cyberpunk, jest trauma team, którą znają z materiału wideo. I nikt nie Tak, natomiast jeżeli już czyta, to ktoś, kto zna świat gry, on tam dostaje tak naprawdę yy, dwa wyrazy, które mu całkowicie porządkują tą rzeczywistość mianowicie, że wydarzenia dzieją się w Pacyfice. To jest taki kontrolowany przez gangi rejon Night City, a gang, z którymi walczy ten, znaczy z którymi muszą zmierzyć się nasi bohaterowie, to są Animalsi. Jeden z tych głównych gangów Night City. Jest to całkowicie wystarczające, żeby uporządkować tą rzeczywistość. To jest skojarzenie, które miałem bardzo silnie czytając ten komiks i jak przeglądałem recenzję, widzę, że to nie jest tylko i wyłącznie moja intuicja. Mhm. Jest film Dread Oczywiście, że jest. Z 2012 z Karlem Urbanem. Świetny film, który ma e, tak naprawdę pretekstową fabułę. Sędzia Dread z, ze swoją podopieczną te, sędzią Anderson przyjeżdżają do wielkiego budynku, który ma tam chyba 200 pięter i na, na, muszą wejść, żeby przesłuchać podejrzanego, a później muszą wyjść tego budynku i przeżyć. Absolutnie scenariusz, który można streścić w dosłownie w dwóch zdaniach, a jak to się ogląda. I to jest dokładnie coś bardzo podobnego, co dostajemy. Ja myślę, że zaryzykowałbym nawet zakład, że ktoś z autorów albo pomysłodawców na ten komiks miał gdzieś przed oczyma tamten film, przygotowując fabułę. To jest, to jest tam w filmie Dread my też nie dostajemy właściwie żadnych informacji. Jest sędzia Dread, przyjeżdża do jednego budynku, nic więcej nie potrzebujesz wiedzieć. Ja myślę, że twórcy tego komiksu przed oczami e, mieli różne tytuły. Tak jak wspominał scenarzysta, że on gdzieś tam odwoływał się do różnych powieści, czy też inspirację czerpał. Oczywiście pod kontrolą całego tego sztabu marketingowców którzy mieli przygotować czytelników do tego, co nadejdzie, czyli do odsłony kolejnej cyberpunka. A tak wrócę jeszcze na moment do historii, bo owszem, dwa, trzy zdania wiadomo o co chodzi. Jest bardzo konkretna, prosta, nieskomplikowana z bohaterem, który ma traumę i który zaczyna się zastanawiać, czy właściwie on dobrze postępuje i to podbudowę i te jego wahanie, te wahania Nadi cały czas gdzieś dostajemy i to, żeby dobrze to wybrzmiało, nie dostajemy ich tylko na początku, kiedy ona rozmawia ze swoimi przełożonymi i oni się pytają, czy jesteś zdolna do służby, ona mówi, że tak i rusza do kolejnego zadania, tylko jak ona już jest z nowym zespołem, to właściwie za każdym razem, kiedy wykonuje jakąś czynność, czy też przemieszcza się w jakąś nową lokację w tym budynku, czy spotyka jakieś nowe zagrożenie, czy spotyka właśnie tego swojego klienta nowego, czy spotyka tą dziewczynkę, której wypadałoby pomóc. Co powinni właściwie zrobić wszyscy tak w tym zespole, co się ostatecznie nie dzieje i rozpoczyna, że tak powiem, lawinę pewnych wydarzeń. No i właśnie, czy jak dostajemy takiego bohatera, jak widzimy te jej wahania, no to finalnie Zakończenie spełniło twoje oczekiwania, czy też może wręcz przeciwnie? Ja nie chcę tutaj, żebyśmy spoilerowali, jeżeli chodzi, jak to finalnie zostało rozegrane, tylko tak bardziej ogólnie, jakbyś miał ocenić. Żeby to ładnie zabrzmiało też trochę prowokacyjnie, więc dla mnie sam finał jest bardzo pankowy, w tym sensie dochodzi tutaj do pewnego aktu sprzeciwu wobec rzeczywistości, norm. Mhm. Natomiast jest to bardzo niesatysfakcjonujące w tym sensie cyberpankowości, dlatego, że ja tutaj oczekiwałbym raczej tego, że Nadia ma świadomość, gdzie żyje i jakie jej działania będą miały konsekwencje. W związku z tym czułbym większą satysfakcję, gdyby jej działania były podyktowane tym interesem korporacyjnym i powiedziała, to było kolejne zlecenie, i koniec. więc zabezpieczone. Wtedy... Czułbym taki jakby moralny duży dyskomfort, bo nie tego oczekujemy, ale z drugiej strony byłoby to bardzo dobre w tym fabularnym świecie gry, tak? czy, czy no, komiksu, świecie przeżartym przez ten turbokapitalizm. Wtedy czułbym, ok moralność nie ma znaczenia, wszyscy idziemy za pieniądzem i za dyrektywami z korporacji. Byłoby to, byłoby to na pewno dużo ciekawsze dla mnie. Czy, czy samo zakończenie jest przez to mniej satysfakcjonujące? Pozostawiam to czytelniczkom, czytelnikom. Ja bawiłbym się lepiej, gdyby było zgoła inne. O, powiem tak, czułbym większą satysfakcję, gdyby było wprost przeciwne zakończenie, niż dostajemy. Ja zgodzę się w tym przypadku z, z Tomaszem, bo faktycznie... Chociaż gdzieś tam cały czas otrzymywaliśmy sugestie, jak może nasza finalnie bohaterka się zachować, no to ja także bym widział właśnie takie zakończenie bardziej cyniczne, takie bardziej pokazujące, podkreślające to, jaką rzeczywistością jest rzeczywistość cyberpunka, jakie zasady rządzą i właściwie, że po prostu trzeba w pewien sposób postępować, jeżeli nie chce skończyć jako narkoman czy bezdomny i po prostu być tą jednostką słabszą. Więc no tutaj myślę, że to był taki bardzo smutny, jakby wydźwięk, ale w jakiś sposób podkreślający to, co i każdy wie, tak. Nie byłby powiedzmy taki do pewnego stopnia nawet przesłodzone, jak to finalnie zostało zakończone. No dobrze, drodzy słuchacze, jak sami słyszycie, ogólnie historia jest chyba nawet no dobrze przez nas e, oceniana, z takim e, dobrym vibem, jeżeli chodzi o grę, to znaczy no, fani gry powinni odnaleźć się w tym świecie bez problemu. Zresztą w, wydaje mi się, że nie tylko fani gry, tak już e, podsumowując, ponieważ to, co powiedziałem, ja nie grałem w, w tą grę, ale bez jakichś większych e, problemów z tymi drobnymi zastrzeżeniami, o których mówiłem odnośnie tła, no ja również e, wsiąkłem w ten świat i nie musiałem jakoś spe czytać specjalnie o tym świecie, żeby zrozumieć mechanizmy rządzące cyberpunkiem, więc myślę, że tutaj ta historia jest jak najbardziej czytelna dla, dla każdego, także dla osób, które w ogóle nie słyszały o cyberpunku. Żeby to nie zabrzmiało na zbyt pozytywnie, powiem, to jest bardzo ładnie, bardzo ładnie w, na puli ocen szkolnych 3+. 3+. Plus? <śmiech> nie. No nie tak, na, na skali o szkolnej, tak. Nie odczekujmy. To nie jest dobry komiks, to jest przyzwoite czytadło. Akurat na te 15 minut, jeżeli macie. Czwórka, dobra czwórka. Plus, plus niewątpliwie jest takie, Jest to na, pe na pewno ciekawa rzecz dla ludzi, którzy znają świat gry, bo wiadomo, że takie elementy w jakiś sposób jakby pozwalają nam pozostać w tym doświadczeniu. Jest to. Miłe, sympatyczne, ale też uczciwie trzeba powiedzieć, jako komiks... Y nie są dużo lepsze. Powiem tak, ja jednak będę obstawał za tą czwórką, być może wynika to z faktu, że czytam zdecydowanie więcej gorszych komiksów <głos> i uważam, że które w ogóle nie mają żadnej podbudowy jeżeli chodzi o bohatera, gdzie skupiają się tylko na patowaniu pewnym pomysłem, pewną konwencją i właściwie ograniczają się tylko i wyłącznie do niej. Tutaj mieliśmy coś więcej, próbowano nam coś przekazać, pokazać jak wygląda świat, więc myślę, że no czwóreczko tutaj jak najbardziej się należy temu albumowi. Zanim zakończymy, jako że Sylwek już nas tutaj podprowadził na samym początku, zdecydowaliśmy się na dosyć nietypowy format naszych rozmów, mianowicie bierzemy na tapet komiksy, które powstały na bazie gier wideo. I teraz jest pytanie do Was, jeżeli macie ochotę. Dajcie w sekcji komentarzy znać, jaki kolejny tytuł chcielibyście Usłyszeć tu na łamach Konglo omawiany przez nas. Jest to ograniczony wybór następnym razem możemy skończyć na omawianiu kolejnej pozycji ze świata Assassin's Creed, czego byśmy bardzo nie chcieli. Nie chcielibyśmy? Nie chcielibyśmy, nie, nie chcielibyśmy. Chcielibyśmy, bo ja też nie grałem, a być może chciałbym zagrać. Ja mam, ja mam wrażenie, że jak zaczynamy rozmawiać o jakimś komiksie... Nie, nie, nie chcielibyśmy, stanowczo nie. Nie, nie chcemy rozmawiać o komiksie Dobrze. ze świata Assassin's Creed. Gry lubię, ale nie będziemy rozmawiać o, o komiksie ze świata Assassin's Creed. Musimy sobie tutaj ustawić powszeczkę. Rozumiem, że to pewnie jest tak bardziej oceny 1 2. No, pewnie tak. Z tym zakończymy. Bardzo dziękuję Tobie Tomaszu za rozmowę. Dziękuję wam, drodzy słuchacze za waszą obecność i zapraszamy w imieniu kolegów do wysłuchania kolejnych audycji w ramach konglomeratu podcastowego. Cześć. Cześć.